Odcinek 13. O Elżbiecie Iwan IV przypomniał sobie dopiero w 1580 roku, kiedy to już druga kolejna wyprawa Stefana Batorego niweczyła marzenia cara o odegraniu pierwszoplanowej roli w Europie Środkowej i Wschodniej. Zwrócił się więc prośbą o nadesłanie z Anglii ołowiu, miedzi, prochu, saletry i siarki niezbędnych do kontynuowania działań wojennych. Poseł carski miał jednocześnie dowiedzieć się sekretnie, która z pani spokrewnionych z, z królową mogłaby się stać żoną Iwana IV. Monarcha nie widział żadnej przeszkody w tym, że właśnie zawarł szósty z kolei związek małżeński z Marią Nagoj, córką okolniczego Fiodora. Ślub odbył się 6 września 80 roku. Z Anglii nadeszły trzy statki z żądanymi towarami. A oprócz tego przybyli lekarze i farmaceuci. Jeden z nich podsunął Iwanowi myśl o orzenku z Marią Hastings, siostrzenicą królowej. W sierpniu 82 roku z Moskwy wyruszyło do Anglii nowe poselstwo kierowane przez jednego z najzręczniejszych podówczas dyplomatów rosyjskich, Fiodora Pisemskiego. Miał on doprowadzić do zawarcia sojuszu moskiewsko-angielskiego, oraz rozpocząć rozmowy na temat projektowanego małżeństwa. Instrukcja, którą otrzymał, wiązała mu ręce, gdyż na przykład zastrzegano, że dzieci Iwana IV i Marii Hastings nie będą miały żadnych praw do tronu rosyjskiego, który był przeznaczony dla syna carskiego Fiodora. Poseł został przyjęty bardzo przyjaźnie, lecz najwyraźniej unikano prowadzenia z nim oficjalnych pertraktacji. Dopiero w grudniu udało mu się wysądować opinie Anglików na temat sojuszu proponowanego przez Iwana. Nie rokowała ona nadziei na pomyślne zakończenie rozmów. Dyplomaci angielscy nie odrzucili wprawdzie propozycji rosyjskich, stwierdzili jednak, że w traktacie sojuszniczym winien znaleźć się artykuł mówiący o podjęciu przez Anglię próby pogodzenia cara z jego wrogami zewnętrznymi, zanim królowa zdecyduje się rozpocząć przeciw nim działania wojenne. W zamian za mediację, w tym czasie była ona już całkowicie niepotrzebna, Rosja bowiem zawarła rozejm z Polską, Anglia żądała monopolu na handel z państwem moskiewskim. Pisiemski, widząc bezskuteczność podejmowanych przez siebie starań, zapytał Jeśli Anglii nie wystarcza handel z Rosją, dlaczego Rosja ma zadowolić się jedynie wymianą towarów z Anglią? Mary Hastings nie udało się sprowadzić do Moskwy. Elżbieta zauważyła złośliwie, że podobno car lubi piękne kobiety, gdy tymczasem jej krewna po świeżo przebytej ospie posiada już tylko resztki dawnej urody. Pisiemski jednak obejrzał wybrankę cara, a nawet sporządził jej opis. Według jego relacji była ona wysoka, chuda, o białej cerze, z szarymi oczami oraz długimi i cienkimi palcami u rąk. Być może w duchu zgadzał się z osądem królowej, lecz nie chciał całej sprawy zamykać zbyt pospiesznie i na zaczepkę odpowiedział, dając zdziwienie: Wydaje mi się, że krewna twoja królowa jest piękna. A poza tym w tych sprawach decydującą rolę odgrywa Bóg. Tak więc Pisiemski powrócił do Rosji nie wypełniwszy swej misji. Przywiózł jedynie zaproszenie dla cara do odwiedzenia Anglii. Wraz z pisiemskim przybył do Moskwy wysłannik królowej Jerome Bowes, który miał kontynuować pertraktacje rozpoczęte w Londynie. Do porozumienia jednak nie doszło, gdyż poseł angielski ograniczony w działaniu przez drobiazgowe instrukcje mógł powtórzyć tylko te same warunki, o których była mowa wcześniej. Stwierdził poza tym, że Maria Hastings nie zmieni wiary na prawosławną, czego życzył sobie car. Iwan wybuchnął na koniec. Widzę, że nie przyjechałeś tu po to, aby załatwić stojące przed nami sprawy, lecz tylko po to, by nam odmawiać bez końca. Żadna ze stron nie chciała ustąpić. Rosjanie pragnęli natychmiastowego wystąpienia Anglii przeciw Rzeczypospolitej oraz energicznej akcji na rzecz przysądzenia inflant państwu moskiewskiemu. Anglia nie widziała w tym żadnej korzyści dla siebie. Ze swej strony zażądała monopolu na handel z Rosją. To z kolei nie było na rękę Iwanowi, który po pozyskaniu względów papiestwa, czego dowodem była misja mediacyjna Antonio Possewino w 1981 roku, zamierzał przez rozbudowany system sojuszów doprowadzić do izolowania Rzeczypospolitej. Bowes usiłował łudzić Iwana małżeństwem z inną arystokratką angielską, którą obiecał specjalnie wybrać dla cara po swoim powrocie do ojczyzny, lecz przyciśnięty do muru przyznał, że nie posiada w tej sprawie żadnych pełnomocnictw od królowej. Kontynuowanie rozmów nie miało już żadnego sensu i na dzień 20 lutego 84 roku wyznaczono audiencję pożegnalną. Wysłannik Elżbiety jednak nie spotkał się już nigdy z Iwanem IV. Audiencję odłożono ze względu na chorobę cara. 18 marca jak Andrzej Szczełkałow poinformował posła o śmierci monarchy. Wielkie plany spaliły na panewce, przy czym odnosi się wrażenie, że w ostatnich latach panowania Iwana IV Elżbieta nie traktowała ich poważnie. Nie zrywała wprawdzie rozmów, gdyż miała nadzieję na przywrócenie w Rosji dominującej roli handlu angielskiego, ale jak ognia unikała poważniejszego wiązania się z nieobliczalnym, jak wykazało doświadczenie lat 70. i 80. XVI wieku, nie odgrywającym poważniejszej roli w Europie monarchą, konktatorska polityka przyniosła Anglii sukces. W kilka tygodni po śmierci Iwana IV, Bowes został przyjęty przez nowego cara, Fiodora Iwanowicza, który zgodził się na warunki angielskie bez żadnej rekompensaty dla Rosji. Rozdział szósty w walce z Batorym. Car próbował niejednokrotnie doprowadzić do zawarcia pokoju z Hanatem Krymskim. Jak wiemy, z końcem lat pięćdziesiątych przeciwstawił się stanowczo swoim doradcom popychającym go do zbrojnej pacyfikacji niebezpiecznego przeciwnika. Być może nawet zamierzał pozyskać sojusznika w walce przeciw Litwie i Polsce. W każdym razie poselstwa rosyjskie niemal bez przerwy wędrowały na Krym z propozycjami pokojowymi. Po zdobyciu kazania i Astrachania do legatów carskich odnoszono się ze wzrastającym szacunkiem, mimo że w wielu listach Iwana IV do Hana Tatarskiego znajdowały się zdania niedwuznacznie przypominające sukcesy rosyjskie odniesione w walkach z Tatarami. Przypominano również o okresach, w których dochodziło do zbliżenia rosyjsko-tatarskiego. W przypadku, gdyby posłom wspominano o latach, kiedy ziemie rosyjskie znajdowały się pod panowaniem tatarskim, Bojarzy mieli uchylić się od podejmowania tematu i tłumaczyć się swoją młodością, brakiem pamięci oraz życiowego doświadczenia. Tatarzy nie zamierzali prowadzić kunsztownej gry dyplomatycznej. W rozmowach z Rosjanami przyświecały im dwa cele – odzyskanie kazania i astrachania oraz otrzymanie jak największej ilości kosztownych podarków. Ba, przez pewien czas prowadzili swoistą licytację między Zygmuntem Augustem a Iwanem IV – obiecując przyjaźń i przymierze temu z władców, który ofiaruje więcej pieniędzy i prezentów. Pod tym względem jednak Iwan wykazywał podobną nieustępliwość. W instrukcjach dla posłów zaznaczał wyraźnie, że ani Kazań, ani też Astrachań nie mogą być przedmiotem pertraktacji, nie tylko bowiem ziemia kazańska stała się nierozłączną cząstką państwa moskiewskiego, Lecz i ze względu na to, iż tatarzy Kazańscy oraz astrachańscy posiłkują go w wyprawach przeciw Rzeczypospolitej. Car nie godził się również na coroczną daninę składaną tatarom, gdyż oznaczałoby to przywrócenie dawnej zależności. Rozmowy w tej sprawie starano się więc przenieść na inną płaszczyznę. Mówiono, iż car nie kupuje przyjaźni, ale w wypadku zawarcia traktatu pokojowego, czy nawet ewentualnie przymierza, nie poskąpi podarków. Sultan turecki, Sulejman II, początkowo nie mieszał się do bezpośrednich rozmów między Moskwą a Krymem, sądząc, że Tatarzy sami uporają się z tym problemem. Skoro jednak pretraktacje przedłużały się i nie dawały spodziewanych rezultatów, postanowił wyprawić się ze swym wojskiem przeciw Astrahaniowi. Devlet-Girej przestraszył się. Wyprawa turecka na północne wybrzeża Morza Czarnego zwiększyłaby zależność Hanna od Turków, nie mówiąc już o tym, że utrzymanie licznej armii tureckiej tak spadłoby na jego barki. Zaczął więc odwodzić sułtana od przedsięwziętego zamiaru, a jednocześnie powiadomił Iwana o wszystkim, mając nadzieję na zmiękczenie sztywnego w istocie rzeczy stanowiska rosyjskiego. Z Moskwy znowu powieziono liczne prezenty dla Devlet-Gireya i jego dowódców oraz urzędników, mające utwierdzić ich w przychylności dla Rosji. Nie wzięto jednak pod uwagę państwa polskiego, z którego w tym samym czasie nadeszły bogatsze i liczniejsze podarki. Zdecydowały one o kolejnym najeździe tatarskim na południowe kresy rosyjskie. Improwizacja, brak solidnego przygotowania oraz rabunkowy charakter wypraw przesądziły jej rezultat. Wprawdzie w związku z walkami o inflanty na południu państwa moskiewskiego znajdowały się tylko nieliczne oddziały regularne, Wystarczyły one przecież do odparcia nieprzyjaciela i zadania mu poważnych strat. Jednocześnie w kazaniu i astrachaniu przyspieszono prace fortyfikacyjne. Wszystko powróciło do punktu wyjściowego. Wydarzenia lat 1564-65, gdyż o nich tutaj mowa, rozgrywały się równolegle z rozmowami prowadzonymi przez carskiego posła Tanazego Nagoja z devlet -Girejem. Wysłannik Iwana nie chciał opuszczać Krymu bez traktatu pokojowego, a obawa Tatarów przed odwetem moskiewskim nakazywała tolerowanie nagoja w bakczy Saraju. Nawet zakończona żałosnym rezultatem wyprawa tatarska przeciw Moskwie nie powstrzymała dewlet Gireja od ponowienia żądań dotyczących kazania, astrachania i daniny połączonej z okazjonalnymi prezentami. Oczywiście w tej sytuacji trudno było uznać Hana Krymskiego za rzetelnego partnera zamierzonego sojuszu rosyjsko-tatarskiego i dlatego też można sądzić, iż Iwan IV, kontynuując pretraktacje prowadzące do donikąd i nie zrywając stosunków z Krymem, dążył wyłącznie do zmniejszenia niebezpieczeństwa grożącego z południa, czuł się bowiem zbyt słaby, aby przejść do rozstrzygających działań wojennych. Na wiosnę 69 roku ruszyła jeszcze jedna wyprawa przeciw państwu moskiewskiemu. Brało w niej udział 50 tysięcy jazdy tatarskiej, okręty wojenne i 17 tysięcy Turków dowodzonych przez paszę kasema z Kaffy. Groźby Sulejmana II poczęły przeobrażać się w rzeczywistość. Cel przedsięwzięcia został jasno określony. Należało zdobycia strachań, a w najgorszym wypadku wybudować twierdzę w jego pobliżu i obsadzić ją wojskiem. Uczestnicy wyprawy nie przejawiali woli walki. Zwłaszcza, że Tatarzy na rozkaz Hana rozpuszczali wieści o niemożliwości utrzymania astrachania, bowiem zima trwa tu dziewięć miesięcy, a w lecie noc ma tylko trzy godziny. W ten sposób Turcy, którzy zgodnie z zaleceniami swej religii odprawiali modły o dwie godziny po zachodzie słońca i o świcie, praktycznie byliby pozbawieni snu lub musieliby spać w dzień. Do Astrachania wyprawa dotarła dopiero w połowie września. Do szturmu postanowiono przystąpić w roku następnym, tymczasem okopano się w pobliżu, a kasem zarządził odesłanie Tatarów na zimę na Krym. Wojsko tureckie nie chciało pozostawać pod murami astrachania bez sojuszników i wymogło na paszy decyzję odwrotu, zwłaszcza że rozeszły się wieści o wetowej wyprawie Iwana IV. Wydawało się, że niebezpieczeństwo grożące ze strony Konstantynopola minęło bezpowrotnie. Jednak kolejne wiadomości, jakie nadeszły do Moskwy, nie były pocieszające. Sulejman zamierzał bowiem w 70. roku uderzyć z dwóch kierunków jednocześnie. Turcy mieli zaatakować Astrahań, a Devlet-Girej wyprawić się tradycyjnym szlakiem najazdów łupieszczych przeciw Moskwie. Car postanowił uprzedzić przygotowaną akcję. Wyraził zgodę na przesłanie podarunków Hanowi i wyprawił do Konstantynopola posła Iwana Nowosilcewa. W 1971 roku w Turcji pojawiło się jeszcze jedno poselstwo rosyjskie, kierowane tym razem przez Andrzeja Kuzmińskiego. Zgodnie z wyrażonym uprzednio życzeniem sułtana, car obiecywał zburzyć twierdzę wybudowaną nad Terekiem i pozwolić kupcom tureckim na wykorzystywanie szlaku wołżańskiego. Sulejman II zażądał wobec tego zwrotu kazania i astrachania. Upragniony pokój nie został podpisany. Zabiegając o traktat pokojowy, car nie przestawał umacniać południowych granic państwa. Z początkiem 71 roku Iwan IV polecił księciu Michałowi Worotyńskiemu zorganizować obronę w tym rejonie. Wydane przez Wrotyńskiego dyspozycje ustanawiały tutaj stałą służbę wartowniczą. Składała się ona zarówno z podjazdów i szybkich, łatwo przemieszczających się oddziałów wojsk regularnych, jak i systemu forteczek i stanic połączonych z sobą dobrze zorganizowaną służbą łączności. Ukończono wówczas budowę tak Wielkiej Linii Obronnej, składającej się z kilku pasów umocnień i ciągnącej się od Kozielska w pobliżu Oki, Aż po Ałatyr nad Surą. Ufortyfikowany pas obronny liczył przeszło 800 kilometrów długości w linii prostej, co stanowiło niewątpliwe osiągnięcie ówczesnej rosyjskiej sztuki fortyfikacyjnej. Podobną długość miały szlaki przeznaczone dla stałej służby patrolowej. Te ostatnie po kilku latach przedłużono niemal dwukrotnie, przesuwając ich zasięg daleko na południe poza Woronerz. W ten sposób przecięto tradycyjne drogi wypraw tatarskich i to zarówno prowadzących z Krymu do Tuły i dalej na Moskwę, jak i wychodzących z ziem Ordy Nogajskiej na Tambow i Szack. Właśnie wewnętrzne zaangażowanie w walkach o Bałtyk nie pozwoliły jednak na właściwe wykorzystanie wybudowanego systemu umocnień. W tym właśnie czasie, w 1971 roku, Doszło do poważnej kompromitacji Iwana IV oraz jego oprycznego wojska. Na wiosnę wyruszyła czterdziestotysięczna wyprawa Tatarów Krymskich, skierowana przeciw stolicy państwa rosyjskiego. Po otrzymaniu wiadomości o klęsce wojsk moskiewskich pod Tułą i Sierpuchowem, car osobiście wyruszył z posiłkami przeciw wojskom Hanna. Do starcia jednak nie doszło. Nie doczekawszy się bowiem spodziewanej pomocy ze strony opryczników i z góry przekonany o swej nieuniknionej klęsce, Iwan IV zawrócił z drogi i schronił się w Jarosławiu, a jak twierdzą niektóre ze współczesnych przekazów, nawet dalej na północy, w Bielozierze. 26 maja Han stanął pod Moskwą, rozlokowawszy się w carskiej siedzibie koło Mięskoje. W stolicy pełno już było wojska rosyjskiego, które na wieść o kolejnych niepowodzeniach carskich ulubieńców ściągnęłoby bronić miasta. Wiemy już, czym zakończyło się to dla Moskwy. Spłonęły wszystkie domy drewniane, zginęło mnóstwo ludzi, wielu znalazło się w tatarskiej niewoli. Devlet-Girej powrócił na Krym z jasyrem i wielkimi łupami. W Moskwie pojawili się ponownie jego gońcy z żądaniem zwrócenia kazania i astrachania. Po poniesionej ostatnio klęsce Iwan IV nie był wcale pewien utrzymania obydwu miast, dlatego też zbierając siły do odparcia kolejnego spodziewanego ataku starał się zyskać na czasie. Godził się na przekazania strachania Devlet-Girejowi okazaniu kazaniu nie było mowy, lecz stwierdzał jednocześnie, że trudno będzie zadośćuczynić temu życzeniu bez poczynienia odpowiednich przygotowań, W ślad za tym przysłał nową propozycję. W zamian za zapomnienie o kazaniu i astrachaniu Iwan IV obiecywał Hanowi bogate podarunki. Rozuchwalony sukcesem i przekupywany przez posłów Zygmunta Augusta Devlet-Girej nie ustępował ani na krok. W następnym roku był znów bliski zdobycia Moskwy. Gdy główne siły rosyjskie mi trężyły czas na walkach z kilkutysięcznym oddziałem tatarskim, wojska Hana w nocy przeprawiły się przez okę i zostały zatrzymane dopiero w odległości kilkudziesięciu kilometrów od stolicy. Wśród mieszkańców państwa moskiewskiego rozchodziły się przerażające wieści o tej wyprawie. Staden pisał m.in. Miasta i prowincje rosyjskie były już rozpisane i podzielone między murzów będących przychanie krymskim. Było przy nim paru ważnych Turków, którzy mieli tego pilnować, a wysłał ich sułtan turecki na życzenie hana krymskiego. Chan chwalił się przed sułtanem, że w ciągu roku zajmie ziemię rosyjską, wielkiego księcia jeńcem uczyni na Krym wywiezie, dał swym kupcom i wielu innym przywilej, aby jeździli z towarami do Kazania i Astrachania i handlowali tam nie opłacając żadnych podatków, bowiem on jest władcą i panem całej Rusi. Chan nie osiągnął zamierzonego sukcesu. Wzmocniło to pozycję Iwana IV, który teraz z tym większą stanowczością sprzeciwiał się czynieniu Tatarom jakichkolwiek ustępstw. W 1572 roku nastąpiło wydarzenie, które wydawało się uczyni z Iwana człowieka decydującego o losach całej Europy Środkowej i Wschodniej. W lipcu zmarł, nie pozostawiając po sobie spadkobiercy, jego przeciwnik za zachodniej granicy, król Zygmunt August. Sprawa sukcesji była otwarta. Wyborem nowego władcy wiązały nadzieje różne ugrupowania polityczne i wyznaniowe, które przygotowywały się do przeforsowania własnego kandydata. Swoją politykę w tej mierze rozpoczęły również rządy i monarchowie państw obcych. Szlachta polska i litewska stanęła przed trudną decyzją – co ważniejsze, nie było wiadomo, w jaki sposób dokonać wyboru nowego monarchy. Pierwsi przystąpili do akcji możnowładcy. Wielkopolanie kierowani przez prymasa Jakuba Uchańskiego zjechali się w Łowiczu, przedstawiciele Małopolski w Krakowie. Wśród tych ostatnich prym wiódł marszałek wielki koronny, Kalwin Jan Firlej. Obydwa ugrupowania, a także szlachta zjawili się następnie w Knyszynie, gdzie na pogrzeb czekały zwłoki króla. Po licznych sporach i targach co do miejsca i sposobu elekcji, po energicznej interwencji nuncjusza papieskiego Jana Franciszka zdecydowano się na interrexa prymasa uchańskiego. Postanowiono ponadto, by zasady elekcji zostały ustalone przez specjalnie w tym celu zwołany Sejm, tzw. Sejm Konwokacyjny. Obóz katolicki spodziewał się zwycięstwa, gdyż na wyniki obrad Sejmu w Warszawie mogła wpłynąć postawa ciemnej i dewocyjnie nastrojonej szlachty mazowieckiej. Protestanci z Małopolski, kierowani przez Firleja i wojewodę sandomierskiego Piotra Zborowskiego, mając oparcie wśród przedstawicieli antymagnackiego szlacheckiego ruchu egzekucyjnego i wpływowego sekretarza królewskiego Jana Zamojskiego, zaproponowali odbycie lekcji viritim, to znaczy z dopuszczeniem do udziału w niej każdego, kto mógł wylegitymować swoje szlachectwo. Siła obozu egzekucyjnego była tak wielka, że w obawie przed utratą wpływów znaczna część duchowieństwa przerzuciła się do niego. Obradujący w styczniu 73 roku w Warszawie Sejm Konwokacyjny uznał zasadę elekcji Wiritim za obowiązującą. W kwietniu na zjeździe lekcyjnym przedstawiono kilku kandydatów do tronu polskiego. Ernesta Habsburga, syna cesarza Maksymiliana II, Jana III Szwedzkiego, Henryka, brata króla francuskiego Karola IX Walezjusza oraz Iwana IV i jego syna Fiodora. Ostatnie dwie kandydatury uzyskały nawet spore poparcie średniozamożnej szlachty, jednakże do czasu. Z kandydaturą Iwana, zwłaszcza Cerewicza Fiodora, wiązano nadzieję na całkowite i korzystne ułożenie pokojowych stosunków z państwem moskiewskim oraz zapobieżenie stałym napaściom ze strony Krymu i Turcji. Stanowcze wystąpienia Iwana przeciw możnowładztwu rosyjskiemu budziły wprawdzie strach, ale pozwalały spodziewać się podobnej polityki w Rzeczypospolitej, co wydawało się korzystne przedstawicielom ruchu egzekucyjnego. Nie wiedziano jeszcze, a może tylko nie zdawano sobie w pełni z tego sprawy, iż represje wobec wielmożów Moskiewskich nie były stosowane po to, by miejsce magnatów zajęła szlachta, lecz po to, by wzmocnić jeszcze nie absolutną, a już despotyczną i tyrańską władzę cara. Iwan IV, powiadomiony oficjalnie o śmierci Zygmunta Augusta i propozycji szlacheckiej, powiedział wysłannikowi polskiemu Woropajowi – jeśli wasi panowie, pozbawieni monarchy, zechcą uczynić mnie władcą, zobaczą, jakiego znajdą we mnie obrońcę i dobrego pana. Siły pogańskie przestaną się panoszyć w tym kraju. Ale nie tylko poganie, także Rzyma i żadne królestwo nie dotrzyma nam pola w chwili, gdy wasze ziemie połączą się z naszymi. Mówi się w ziemi waszej, że jestem zły, to prawda. Jestem zły i gniewny, nie ukrywam tego. Niech jednak zapytają, na kogo się gniewam. Na tych, którzy przeciw mnie występują. Kto zaś dobry, nie będę mu żałował niczego. Oddam mu z siebie, zdjąwszy ten łańcuch i suknie swoje. Obecny przy tej scenie Maluta Skuratow dodał, że skarb Moskiewski nie świeci pustkami – więc i tam znajdzie się coś, czym można wynagrodzić poddanych za wierną służbę. Psar dodał, polscy i litewscy panowie wiedzą o bogactwie dziada i ojca mojego, lecz ja jestem w dwójnasób od nich bogatszy. Mam dwa razy więcej pieniędzy i dwukrotnie więcej ziemi. Tu widocznie monarcha przypomniał sobie o niedawnych smutnych doświadczeniach z własnymi poddanymi, gdyż nagle dorzucił. Trudno dziwić się temu, że panowie wasi kochają swych poddanych, gdyż i ci panów swoich lubią. Natomiast moi ludzie podprowadzili mnie zaledwie z sześcioma tysiącami wojska przeciw Tatarom Krymskim, których było czterdzieści tysięcy. Czy to równe siły? Nie wiedziałem o niczym. Chociaż przede mną szło sześciu wojewodów z wielkimi siłami, nie dali mi znać o Tatarach. Nawet gdyby trudno im było pokonać tak licznego przeciwnika, mogli przecież, straciwszy parę tysięcy swoich ludzi, przynieść mi chociaż Bicz lub Tatarską na hajkę. Nawet tyle przyjąłbym z wdzięcznością. Nie bałem się siły tatarskiej, lecz dostrzegłem zdradę swoich ludzi i dlatego właśnie skręciłem nieco w bok od Tatarów. W tym czasie... Tatarzy wdarli się do Moskwy, którą można było bronić przy pomocy tysiąca ludzi. Kiedy jednak możni bronić nie chcieli, co mogli w tej sytuacji uczynić maluczcy? Moskwę spalono, a ja o tym nie wiedziałem. Jeśli kogoś potem stracono, to tylko za jego winy. Pytam się, czy u was zdrajców karzą, czy obdarzają łaską? Sądzę, że tracą. Iwan IV czuł już na swoich skroniach słodki ciężar polskiej korony. Zalecał, by uciekinierów z państwa moskiewskiego nie wypuszczano z Litwy, a Krupskiemu odebrano wszystkie godności i pilnie strzeżono. Obiecywał zrezygnować z Połocka w zamian za inflanty podźwinę. Nie zgadzał się natomiast na to, by królem Rzeczypospolitej został którykolwiek z jego synów. Mówił... Mam ich tylko dwóch, jak dwoje oczu w głowie. Oddać któregokolwiek z nich oznacza dla mnie to samo, co wyrwać serce z piersi. W ślad za Voropajem w Moskwie zjawił się poseł litewski Michał Haraburda. W tym czasie jednak Iwan już nie przejawiał zbyt ochoty do objęcia tronu polskiego. Zorientował się, iż po pierwsze rosyjskie metody rządzenia nie mogły być zastosowane w Rzeczypospolitej, po drugie, że zbyt wiele spornych problemów terytorialnych dzieliło obydwa państwa, aby Unia Personalna stanowiła dostateczną ich przeciwwagę. Po trzecie wreszcie, że prócz walki z opozycją bojarską wewnątrz Rosji wkrótce musiałby się zmierzyć z obrońcami wolności szlacheckich, a to z pewnością przerastało jego siły i możliwości. W rozmowie z Haraburdą powiedział więc otwarcie o swoich zamiarach, co oczywiście nie przysporzyło mu zwolenników na polu elekcyjnym, ale być może taki właśnie był jego zamiar. Zresztą na Litwie również zmieniły się nastroje. Haraburda przyjechał później, niż się go spodziewano. Swoją pieszałość tłumaczył zarazą szerzącą się w Rzeczypospolitej. Poseł przywiózł warunki, które winien był uznać Iwan IV przed wysunięciem jego kandydatury do tronu polskiego. Miał więc car zobowiązać się do nienaruszania wolności i przywilejów szlacheckich, oraz do przekazania Litwie Smoleńska, Połocka, Uświatu i Ozieryszcza. W wypadku, gdyby królem został carewicz Fiodor, winien było trzymać, prócz wymienionych, inne jeszcze miasta i ziemię. Ponadto przypominano Iwanowi, że tron Polski nie będzie już tronem dziedzicznym. Car oświadczył w odpowiedzi, że zachowa wszystkie prawa i obyczaje Rzeczypospolitej, Natomiast wyraził zdziwienie wobec innych, wygórowanych jego zdaniem żądań szlachty litewskiej. Jeszcze raz przypomniał obietnicę daną Woropajowi. Bowock i Kurlandia przypadną Litwie, całe zaś inflanty Moskwie. Prócz tego zażądał zwrotu Kijowa oraz stwierdził, że aktu koronacji winien dokonać metropolita prawosławny. Podsunął nawet Haraburdzie myśl o odłączeniu Litwy od korony i przyłączeniu jej do Rosji. Kiedy oszołomiony fantastycznymi pomysłami cara Haraburda powracał do kraju, odwiedzili go jeszcze raz wysłannicy Iwana przypominający wszystkie propozycje monarchy. O tej chwili nikt już Rzeczypospolitej nie myślał poważnie ani o Iwanie, ani też o którymkolwiek z jego synów, mimo że car obiecywał ożenić się bądź pożenić swoje potomstwo z dobrze urodzonymi Polkami. Dalszy przebieg wydarzeń jest powszechnie znany. Na tron Polski wybrano Henryka Walezego, który po krótkim panowaniu zbiegł pod osłoną nocy z powrotem do Francji. Zbliżała się kolejna elekcja, chociaż Henryk nie zrzekł się korony.